Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 29 marca jest dziewiąta. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis trójki. Do dwóch wypadków z udziałem Airbusów A320 doszło dziś w Kanadzie i Rosji. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Papież Franciszek będzie przewodniczył uroczystością Niedzieli Palmowej w Watykanie. Już za godzinę półmaraton warszawski trochę kłopotów dla mieszkańców stolicy. Włączenia ruchu będą prowadzane sukcesywnie w miarę jak będą biegacze przebiegali w danym rejonie i natychmiast po ich przebiegnięciu ruch będzie przywracany trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Airbus A320 z ponad 130 pasażerami na pokładzie podczas lądowania w Halifaxie w Kanadzie wypadł poza pas startowy, przy okazji odcinając zasilanie dla całego lotniska. Nikt nie został poszkodowany. Maszyna linii Air Canada z powodu złych warunków atmosferycznych długo krążyła nad lotniskiem. Podeszła do lądowania, gdy pogoda na chwilę się poprawiła. To nie jedyny dziś wypadek z udziałem samolotu tego typu. Kilka godzin wcześniej dwa należące do rosyjskich linii Airbus A320 zahaczyło siebie skrzydłami na moskiewskim lotnisku w jednym było 150 osób, drugi był pusty. W kolizji nikt nie ucierpiał. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego do niej doszło. We wtorek we francuskich Alpach roztrzaskał się Airbus A320 niemieckich linii German Wings Zginęło 150 osób. O celowe rozbicie maszyny podejrzewany jest drugi pilot. Andras Lubitz cierpiał na poważne schorzenia psychosomatyczne. W jego mieszkaniu znaleziono duże ilości leków, pisze niemiecka gazeta Weltamson. Powołując się na osoby zbliżone do śledztwa, gazeta podaje, że pilot leczony był przez kilku neurologów i psychiatrów. Leki zabezpieczone w jego mieszkaniu to środki stosowane przy chorobach psychicznych. Jak czytamy, mężczyzna cierpiał na syndrom przeciążenia, depresję, a także chorobę psychosomatyczną, czyli schorzenie fizyczne, którego powodem są czynniki psychologiczne, zazwyczaj silne, negatywne emocje. Dziennik New York Times podaje tymczasem, że Andreas Lubitz miał problemy z oczami i był z tego powodu leczony. Choroba oczu grozi jego dalszej karierze pilota Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin W kościele katolickim i protestanckim dziś niedziela palmowa obchodzona na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy to początek Wielkiego Tygodnia i zapowiedź zbliżających się świąt wielkanocnych Papież Franciszek będzie przewodniczyć uroczystością niedzieli palmowej w Watykanie jak zawsze mszę papieską rozpocznie poświęcenie i procesja z palmami oraz gałązkami oliwnymi. Te ostatnie przyjadą znów z południowego regionu Włoch Apulii, lecz inaczej niż w przeszłości. Mianowicie w zaplombowanych ciężarówkach, ponieważ drzewa oliwne zaatakowała tam bakteria Xylella. Gałązki przeznaczone do Watykanu są zdrowe, a więc cenniejsze niż zwykle. W tym roku w Niedzielę Palmową przypada również 30. już Światowy Dzień Młodzieży obchodzony na szczeblu diecezjalnym. Tym samym zacznie się ostatni rok przygotowań do zlotu młodych katolików z całego świata w Krakowie w przyszłym roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Start już za godzinę ulicami Warszawy. Pobiegnie dziś około 15 tysięcy uczestników jubileuszowego dziesiątego półmaratonu. Odpowiedni poziom sportowy na dziesiątym półmaratonie warszawskim zapewnić ma międzynarodowa obsada. Najlepsi pokonają trasę w około godzinę, przewiduje Magdalena Skrocka-Kołodziejska z Biura Prasowego Zawodów. Czasy osiągane na półmaratonie są krótsze niż połówka czasu uzyskanego na maratonie. Aktualny rekord półmaratonu warszawskiego to jest godzina 48 sekund. Liczymy na nie tylko nowy rekord imprezy, ale też być może zejście poniżej jednej godziny. Biegacze na ulicach miasta to utrudnienia w ruchu. Od wczoraj zamknięte dla samochodów są trasy okalające Plac Piłsudskiego. Dziś zamknięte będą ulice, którymi przebiegać będą uczestnicy zawodów, dodaje Tomasz Kunert z warszawskiego ratusza. Wyłączenia ruchu w tych miejscach, jak również na ulicach poprzecznych, będą prowadzane sukcesywnie w miarę jak będą biegacze przebiegali w danym rejonie i natychmiast po ich przebiegnięciu ruch będzie przywracany. Uczestnicy wystartują z ulicy Królewskiej naprzeciwko grobu nieznanego żołnierza. Metę usytuowano na placu teatralnym. Michał Fedusio, Polskie Radio. Czas już zmieniony z zimowego na letni w nocy. Trzeba było przesunąć wskazówki zegarów z drugiej na trzecią. Jednak nawet ekonomiści wątpią w sens tej zmiany. Nie jest to najlepszy pomysł, zwłaszcza przy obecnych realiach życia, mówi Rafał Antczak, ekonomista z Deloitte. Problem polega na tym, że ta zmiana kiedyś była zasadna, dlatego że był pewien cykl spania, pracowania, a ten cykl się obecnie zmienił. No, społeczeństwa się stały trochę jednak bardziej uprzemysłowione i rozwinięte, więc bardziej problematyczne jest właśnie to przesuwanie czasu, bo żyjemy wszyscy w reżimie czasowym. Eksperci zgodnie twierdzą, że należałoby wrócić do naturalnego cyklu trwania dnia i nie ma manipulować zegarem, a decyzję trzeba podjąć na poziomie międzynarodowym. To był serwis Trójki. Dziś pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca i przelotne opady deszczu najpierw na zachodzie, później na wschodzie. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie i 13 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Kierowca kieruje się na prawo, skręca, mija kolejną stację paliw, nie, nie, to jeszcze nie ta, emocje rosną czy zdąży, e, tak nie poddaje się, co za zawodnik, e, rozgląda się, wie, że cel jest już blisko, e, musi zdążyć, e, jeden zakręty, drugi, trzeci, tak jest, jest! A! Wiemy ile to emocji, to weekend pełen piłkarskich wrażeń, dlatego od 27 do 29 marca na stacjach LOTOS i LOTOS Optima, paliwa dynamik w supercenie. Zapraszamy również do kafę Punkt na kawę i hot dogi. Tankuj paliwo tu, gdzie nasza reprezentacja. LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski. Co ty robisz? Mega szybko ściągam sobie taki, taki mega przerażający film, strach się bać, mózg staje, normalnie rozum, rozum w głowie się nie mieści. No rozumiem, ale o czym? O świecie bez internetu. Nie, nie, nie wyobrażam. Nie wyobrażasz sobie świata bez internetu? My też nie. Dlatego w Orange dajemy Ci mega szybką neostradę do 80 mega na sekundę od 59 zł. Ściągasz filmy w HD, zdjęcia i muzykę bez limitu transferu danych. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 25 centów za RIF. No dobrze, zobaczmy na ile nas stać. To będzie jakaś godzina grania. W sam raz. Legendarny zespół w legendarnym studiu. Acid Drinkers na koncercie w trójce. Transmisja dziś tuż po 20. Polecam Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 A myśląc technologicznie skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie. Teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydane 500 zł. Przyjdź po aparat cyfrowy Samsung WB380F za 799 zł i odbierz aż 50 zł na karcie podarunkowej. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Bardzo uprzejmie witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego Wojciech Mam. A także robi ta Elżbieta Malinowska, która realizuje audycję i Hani Gawachowicz, która dogląda wszystkiego. Rozpocznę nagranie, a właśnie rozpocznę yy, nagraniami zespołu, yy, który wywołali państwo taką pewną ironiczną uwagą. Nie mówię państwo wszyscy, ale przedstawiciele państwa, czyli niektórzy słuchacze. Jak to było, więcej powiem po piosence. No. Uh -huh. 71335 to SMS -y 227 trójek, numer telefonu i man.polskieradio.pl to adres mailowy. A to przed chwilą, to było nagranie, które kiedyś, kiedyś, dawno temu, w 1967 roku zdumiało mnie nie tyle może brzmieniem, co tytułem, ponieważ tytuł brzmi Armenia City in the Sky a po polsku Armenia, miasto w niebie. Wydawało mi się, że coś z geografią jest nie tak, bo nie sądziłem, żeby Armenia to było miasto. Ale długo się nie zastanawiałem nad tym, bo ujęła mnie ta piosenka, jak i cała płyta. A teraz wracam do mojej pierwszej zapowiedzi, dlaczego właśnie ten zespół teraz. Otóż dlatego, że niedawno, chyba tydzień temu, jak Antek Piekut przedstawił jedno nagranie grupy dechu, to pojawiło się kilka takich zabarwionych ironią, czy nawet może i złośliwością listów. O, dechu w trójce, o, co za niespodzianka dechu w waszej audycji. Ja trochę tego nie rozumiem, bo i sam Antek odniósł się do tego, mówiąc, że wielokrotnie już wracał do tej grupy. Ja zrobiłem mały rachunek sumienia, no rzeczywiście, no, ale jest natłok nowych płyt, przypominanych płyt i tak dalej, więc no nie jest tak, żeby Deku bez przerwy występowali, ale wielokrotnie sięgałem po ich albumy, natomiast sprawdziłem notatki różne, zabytkowe, no może rzeczywiście płyta Sellout, bo właśnie z niej pochodzi to nagranie, jakoś tak ostatnio nie była prezentowana. Album z 1967 roku taki już zabarwiony Lekką psychodelią Ale no, dziwny trochę Bo oparty na takim Zestawieniu piasenek Z takimi mini jakby Reklamowymi dźwiękami Podobnie okładka wymyślona W formie Może nie parodii Ale takiej stylizowanej repliki Pewnych yy, reklam prasowych. No w każdym razie taka stylizacja muzycznie, jak zwykle, uchu, różnorodnie, ciekawie i na bardzo wysokim poziomie. Po tej Armenii, która była, jak się okazało, miastem w niebie, usłyszymy dzisiaj dla tych wszystkich, wszystkich którzy mówią: o, rzeczywiście, dechu w tej audycji. Tak, dechu w tej audycji i to dwukrotnie jeszcze. Mary Ann with the shaky hand, a potem bodaj najbardziej znany utwór z tego albumu I Can See for Miles. Proszę bardzo, święty Mary and the shaky hands What they've done to a man The shaky hand Mary is so pretty The prettiest in the land Guys come from every city Just to shake her shaky hand can cook she reads books Cindy can sew but I'd rather know And Mary Ann with the shaky hands what they've done to a man with a shaky hand Joke on it too You're gonna lose that smile Because of the wild I could see for miles and miles I could see for miles and miles I could see for miles advantage Of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles, I can see for miles for my see me now here's a surprise I know that you have Cause there's magic in my eyes I can see from my Days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze Well, is a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles I could see for miles and miles I could see for miles and miles Padechu. Niebagatelny wynik. 50 lat temu zaczęli funkcjonować i do dziś słuchasz ich, mam nadzieję, z przyjemnością. A teraz... Ze szpulowca, bigbitowca. Michał Czarek, dzień dobry. Serwus, oczywiście. Dzisiaj serwus dosyć senne, ale jak zwykle szczere. No szczere przede wszystkim. Najważniejsze, żeby było szczere. Panie Ujale, zanim dowiem się w ogóle, z czym pan przyszedł, chciałem wygłosić, może nie ekspozy, ale krótki komentarz do korespondencji, którą otrzymujemy. Czy ja już mam zacząć się bać? Nie. Ja powinienem się bać, ponieważ zostałem skrytykowany. Właściwie pan trochę też, że mimo tego, iż nadajemy wynalezione przez pana zabytkowe i zapomniane i nieodkryte e, jakieś takie relikty Big bitu, to odnosimy się do nich z pogardą. I chciałem osobiście w moim imieniu przynajmniej powiedzieć, że to jest nieprawda. Natomiast jeśli piosenka czy nagranie jest marne, to nie będziemy udawać, że jest dobre. Tym bardziej, że równolegle w tych latach 60., -tych, kiedy Big Bit rozkwitał, i powiedzmy na początku 70 bywały zespoły lepsze i gorsze. I te lepsze głównie się przebijały i były znane, a te w większości gorsze no, pozostawały w cieniu. To też nie będziemy udawać, że wszystko nas zachwyca, ale jednocześnie doceniamy, e, ja doceniam, pańską pionierską działalność w wykrywaniu e, czasem słabszych, ale jednak utworów, które gdzieś tam na taśmach. Dziękuję, panie redaktorze. Ja również doceniam pańską, pionierską działalność w popularyzacji tych utworów, bo gdzie indziej, jak nie w pana audycji, mogłyby no się one znaleźć. Poza tym nie wiem, czy to pana dotyczy, ale ja po prostu nie mogę wyjść poza e, swoją ironiczność. To znaczy, oczywiście bardzo cenię, doceniam i szanuję te utwory i wykonawców, bo działali naprawdę w trudnym momencie, e, ale no, czasami nie mogę e, powstrzymać się przed takim lekkim, e, ironicznym komentarzem. Mnie się wydaje, że te, takie uwagi pod naszym adresem były autorstwa ludzi no, niezwykle emocjonalnie związanych z tamtymi, czy czasami, czy tamtą muzyką. Mówię o czasach nie politycznych, tylko po prostu, żeby nie młodzi. Więc wyjaśniamy. Nie chodzi o krzewienie pogardy, tylko o różnicowanie. Coś jest lepsze, coś jest słabsze. Ale podejrzewam, że dzisiaj wszyscy ci zagorzali bigbitowcy będą nas całować po rękach, o, panie redaktorze. To się oczekuje. Tak, tak. Dzisiaj co prawda będzie utwór nie w całości, a właściwie połowa utworu i pan mógłby zapytać, skąd to niechlujstwo, panie Michale, dlaczego połówka? No ja niestety, mówię, tak, tak, tak. No chodzi o to, że utwory w polskim radiu te 50 lat temu y, nie były nadawane w całości. To znaczy nawet jeżeli audycja była muzyczna, to nadawało się minutę, półtorej, bo y, no, wtedy utwory pop nie cieszyły się y, wielkim szacunkiem. Trzeba było pokazać, że jest, ale żeby tak zagrać 3-4 minuty, o, to już y, oznaczało kitowanie anteny, bo najważniejszy był komentarz od redaktorski, a nie jakiś utworek muzyczny. Zresztą audycje były też krótsze. Co prawda, ten utwór został nadany na koniec audycji, dlatego musiał być siłą rzeczy skrócony. Znaczy to jest jedyny ślad tego Tak, dokładnie. Do tego, audycji, tak. Tak, do tego jeszcze przejdę, ale te utwory nadane w trakcie audycji były jeszcze krótsze, więc może i dobrze, że pod koniec audycji został nadany. Mógłby pan też zapytać, dlaczego nie poszedłem do fonoteki i nie przyniosłem taśmy z pełnym utworem tego zespołu? Ano dlatego, że tak. tego po prostu nie ma. I to jest przykład tego, że zespoły nagrywały bardzo, że tak powiem, licznie dla Polskiego Radia, ale dziesiątków z tych utworów i zespołów nie można odnaleźć w archiwum Polskiego Radia. Co się działo po nagraniu? No, można tylko Przypuszczać. Gdyby pan na przykład chciał się ze mną spierać, że tak nie było, że przecież utwory były nagrywane... Ja się z panem w ogóle nie będę spierał. Proszę pana, powiem panu, że nie chcę podawać zbyt szczegółowych faktów, ale była kiedyś taka praktyka, że każdy autor rozliczał się z taśmy magnetofonowej, którą otrzymywał niejako w pacht, nie na własność. I potem jak się ta taśma przy montażu, przy różnych wydarzeniach gubiła, trzeba było nadrobić, żeby zwrócić ten metraż. I bywało, że się kasowało po prostu na A No metraż. właśnie. A no właśnie, ale gdyby się pan chciał spierać, chociaż pan się nie będzie wspierać, to ja się tutaj podeprę takim argumentem z tamtych czasów. Mam artefakt dźwiękowy potwierdzający moje słowa, chociaż jestem z innego pokolenia i Big Beatowcy mogliby mieć za że ja bzdury tutaj opowiadam. Tu non-stop studiarytm. W części pierwszej audycji chciałbym wam przedstawić tylko trzy, ale za to bardzo długie piosenki. Pierwsza z nich to tytułowe nagranie z płyty długogrającej braci Chambers, The Time Has Come Today. Nadszedł dziś czas. Utwór ten trafił ostatnio na naszą listę przebojów. Ze względu jednak na czas trwania, ponad 4 minuty, nigdy nie będzie nadany w całości. Macie więc dziś okazję go nagrać. No, czyli jak utwór był trochę dłuższy, no to już go się nie nadawało w to, to całości. To jakieś barbarzyństwo, ja tak nie robiłem. No, ale pan kiedyś powiedział, że idenki to pan wtedy nie słuchał i w ogóle jakoś nie szanował. To prawda, tak. To Dobrze, to, jest... chyba, to chyba czas na przedstawienie zespołu, bo już wszyscy jak na szpilkach... Siedzą dzisiaj, będziemy mieć do czynienia z warszawskim zespołem High Life. Rany, nic nie, pan nie, nie wie. No i, i Big Beatowcy podejrzewam, że też nie wiedzą, bo pewnie uważają, że utwory tego zespołu zaginęły i nic się nie da zrobić. No, da się zrobić połowicznie, będzie fragment utworu zespołu High Life o tytule Polny Strach. I jeszcze ostatnie moje pytanie na dzisiaj, panie redaktorze, czy pan wie, słyszał pan, co to jest awangarda bitowa? Wtedy? Tak. Nie. Otóż Polska w latach 60. to był kraj takich zamienników nazewniczych do różnych nurtów no, muzyki popularnej, że zamiast rock'n'rolla i bitu mieliśmy big beat, prawda? A zamiast psychodelii mieliśmy awangardę bitową, ponieważ podejrzewam, że decydenci nie byliby w stanie przełknąć słowa psychodelia. Proszę pana, ja zrobiłem kiedyś audycję o zamiennikach w tamtych latach. I nie wiem, czy pan wie, jak się nazywa w Polsce śliniak dla dziecka. Wiem, pod gardle dziecięce, no, O co chodzi? Bo ja jestem przygotowany do uczniów. A krawat? Zwismęski. Elegancki. A, to zapomniałem. No dobrze. No i oczywiście zaczęły się, użyję tego słowa, dywagacje różnych redaktorów, co to jest ta awangarda bitowa, czy to awangarda, czy aby bitowa, więc tutaj też jeszcze fragment zapowiedzi z audycji, bo przypomnę, że fragment wycięty po prostu, czy wygrany z audycji, śladu po tym zespole, po tych utworach nie ma, więc jeszcze raz zespół High Life Polny Strach. Nic dziwnego, że zespół nawiązujący do stylu zespołu Cream przybrał sobie nazwę High Life. Krim bowiem to śmietanka, a High Life to przecież po angielsku nic innego jak śmietanka towarzyska. Sam fakt wzorowania się na kimś przekreśla awangardowość. Awangarda przede wszystkim polega na tworzeniu nowych wartości. Takim właśnie w miarę awangardowym fragmentem, w którym zespół High Life usiłuje poszukiwać nowych brzmień, jest początek utworu Polny Strach. Utworem tym kończymy audycję poświęconą niektórym problemom tzw. awangardy bitowej. jest w zborzu strach, mu w dziurach wiatr. myśli ma straszne w dziurawym garnku, w rostu wysejku, na karku strach. Brodę ma wzmiotły strach, Kosmiczna tarnki, Nie przekleństwa końców. No i to by było na tyle, panie redaktorze. Tu właśnie skończyła się audycja popołudnie z młodością w styczniu 70 roku. No i tym razem gromy nie spadną na nas, bo to nie myśmy skończyli przed czasem piosenkę, tylko kiedyś autorzy. No i to jest zaleta tego utworu właśnie. Panie Michale, dziękuję bardzo. Michał wczoraj dziś, proszę Państwa, znowu wynalazł coś, o czym większość z nas nie wiedziała, że istniało, a ja wracając do programu muzycznego zmienię kompletnie ten kompas muzyczny, bo będzie, a zresztą Państwo usłyszą. There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line No prettier sight than looking back on a town you left behind There's nothing that's as real as the love that's in my mind Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while There's lots of things along the road I'd surely like to see I'd like to lean into the wind And tell myself I'm free But your softness whispers louder Than the highways call to me Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while And the rivers and the valleys can't compare to your blue lit dancing eyes, yellow shining hair. I could never hit the open road and leave you lying there. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be. love close your crying eyes I'll be laying here beside you when the sun comes on the rise I'll stay as long as the cuckoo wails and the lonesome blue day cries close your eyes I'll be here in the morning close your eyes I'll be Why? Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be. które mogłyby się wydawać, że w dalszym ciągu jesteśmy gdzieś tam w zamierzchłych czasach, bo i stylizacja i muzyka country ale nie, to było nowe nagranie z nowej płyty, tyle że wykonawca ogromnej y, tradycji amerykańska gwiazda Don Williams no i tyle się zmieściło na razie, pewnie do tej płyty wrócę ku ucieszem iośników country które nieczęsto pojawia się na antenie a teraz witam w studiu Antka Piekuta. Dzień dobry, panie redaktorze. Cześć. Tutz, Tutz Hibert prawdopodobnie, bo ale na płycie tylko jest informacja, że Tutz, a Hibert wielka postać, szczególnie reggae, człowiek z Jamajki, e, zasłużony w biznesie, gramy e, nagrody i tak dalej, ale tutaj w hard to handle kawałku Otisa Redinga na dobry początek. But the just don't love me Little little thing let me light you of cause mama I'm sure hard to hang on, all your surroundings mm -hmm. I shouldn't speak louder than words I'm a man with a great experience I know you got you and man, But I can love you better than him Take my hand, don't be afraid I want to prove every word I say. you I'll offer my love for free Baby, but don't Little thing, let me like your candle, mama, I'm so hard to hangin' on, you, know, Cause mama, I'm so sure hard to hang it on yes, all your W tłumaczenia tytułów na Polski przez mgłę pamiętam, że Hard to Handle y, gdzieś widziałem tłumaczenie Ciężko dotrzeć do klamki. No tak. No bo, Temu co tłumaczył na pewno było ciężko do, dotrzeć do tej klamki. Wydawca zaoszczędził na tuszu drukarskim i napisał, że Tudz, według mnie to jest Tudz, Hibbert and the w e, hard to handle do tej klamki. Rolling Stones. No, tęskniłeś to się. Tam, druga, Bywalcy tak, tak. koncertów Rolling Stonesów z czasami się dziwili, że gasną światła na jakieś dymy na estradzie, a właściwie już nic nie widać i jakieś bardzo egzotyczne dźwięki. Open the door Instrumentalne fragmenty tego utworu służyły jako intro na koncertach stonsów, szczególnie po płycie Steel Wheels, z której to nagranie pochodzi. To takie nagranie, żeby mogli się chłopcy przebrać, chyba a maszyny zagrają. No ale pomysł ciekawy, kawałek się broni. Prince też nie było dawno. O, nie było. No właśnie. Ktoś słuchał tylko ścieżki dźwiękowej z tego nagrania, no to BGS, prawda? się kojarzy. Bardzo. Ale cała ta kreatywność Prince'a i to, co odróżnia jego muzykę od całej reszty rynku, mimo że to rok 88, to jest właśnie wtedy, kiedy zaczynają ją grać, a kiedy on zaczyna to aranżować i robi z tego kawałki zupełnie osobne i rozpoznawalne. Alice in Chains Stone, to jest tytuł tego utworu. Nie wiem, czy od tego akurat utworu wzięła nazwę yy, cała... Ma cały fragment y, muzyki określany jako stonery. Stonery, czyli wolno i bardzo łupiąco. Ale spokojnie mogłoby właśnie od tego utworu wziąć swoją nazwę. Alice in Chains, Stone. stonery to wcześniej już stosowana nazwa, a ten utwór pochodzi z 2013 roku. Stonery to głównie Kajus i potem dziesiątki innych zespołów w tym stylu także nagrywających. No, może się trochę Irlandczyka zmieści. Cześć! Oh, and stand that horse outside the door where my old horse should be. Yeah, I you drunk, yeah, drunk, yes silly old rule, till you cannot see. That's a lovely sow that my mother sent to me. Well, it's many a day I traveled a hundred miles or more with a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on a Tuesday night, as drunk as drunk could be, i saw a coat behind the door, where my old coat should be. Well I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that coat behind the door, where my old coat should be. You, you're drunk, you're drunk, you silly, old till you cannot see, that's a woolen blanket that my mother sent to me. Well it's many a day I travel, a hundred mile no more, but, but blanket blanketure I never saw before, and as I went home on a Wednesday night, as drunk as drunk could be, I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that pipe upon the chair where my old pipe should be? Ye, you know, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a lovely tin whistle that my mother sent to me. Well, this many a day I travelled, a hundred miles or no more, with tobacco in a tin whistle, sure I never saw before. And as I went home on a Thursday night, as drunk as drunk could be, I saw two boots beneath the bed, where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me?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 A myśląc technologicznie skorzystaj z okazji dziesięciolecia w Saturnie. Teraz dla wszystkich 50 zł na karcie podarunkowej za każdy wydany 500 zł. Przyjdź po telewizor Ultra HD LG 49 cali za 2799 zł i odbierz aż 250 zł na karcie podarunkowej. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.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 Kierowca kieruje się na prawo skręca, mija kolejną stację paliw. Nie, nie, to jeszcze nie ta emocje rosną czy zdąży. Tak nie poddaje się, co za zawodnik rozgląda się. Wie, że cel jest już blisko! Musi zdążyć! Jeden kredyt, drugi trzeci, tak jest! Jest! A! Wiemy, ile to emocji. To weekend pełen piłkarskich wrażeń. Dlatego od 27 do 29 marca na stacjach Lotus i Lotus Optima paliwa Dynamic w super cenie! Zapraszamy również do kafę, punkt na kawę i hotdogi. Tankuj paliwo tu, gdzie nasza reprezentacja. Lotos główny sponsor reprezentacji. Polski. A ja, A? Cza, cza. Ceny niskie. że hmm? tylko brać. W mediaexpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Dniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Mediaexpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Cześć, to ja Anka, a to moje przyjaciółki Zuska i Magda. Wszystkie stosujemy magnes Magnella, chociaż każda z innego powodu. Zuska, bo niedługo zostanie mamą. Magda, bo ma trudną i stresującą pracę, a ja bo nie wyobrażam sobie życia bez kawy. Suplement diety Magnella. Jedyny magnes o stopniowym uwalnianiu, który zapewnia optymalny poziom magnezu na dłużej. Wspomaga koncentrację walczy ze stresem, zmniejsza uciążliwe skurcze Magnella. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Również dla kobiet w ciąży. Żegnamy.